Więc no. e, tak, e, zebrałam was dzisiaj tutaj w, w... w... w... Najlepszy dowcip z windy. Wiecie jak jest najlepszy dowcip z windy. Wchodzicie ostatni, czekacie aż zamkną się drzwi, patrzycie na ludzi takim znaczącym wzrokiem i mówicie na pewno zastanawiacie się dlaczego zebrałem was też wszystkich. <grywa> tak. Jest tak, jest tak bardzo fajnie, że to, na, że to nagrywasz Bartek, bo to się przyda. E... E, więc a, ściągnęłam <śmiech> was dzisiaj tutaj w jednym celu. E, chciałabym wyciągnąć od Was informacje na temat tego, e, jak zaczynaliście swoją przygodę z postawą w sensie jak odbiorcy e, i jakie jakie. jakie. Jakie dzieła? Różnie mnie nazywali, ale odbiorcą Postapo jeszcze, jeszcze nie. Ostatni raz tu przyjeżdżam. Jeszcze <śmiech> <się>, nikt w <śmiech> życiu mnie tak nie obraził. Odbiorcą Postapo. No starałam się, starałam się, bardzo tak, dużo się przygotowywałam, tak udało się, jest czekać. Yes! Tak, bo tak nawiązuję też troszeczkę do tego panelu, który przed chwilą był ten i do tego, co mówił Krzysiek Sokłowski, że rzeczywiście ja osobiście, jako człowiek, który czytuje literaturę i w pewnym momencie zainteresował się postapo. Początkowo twierdziłam, że postapo to jest takie kurde w sumie taka nędzo, no współczesne rzeczy, które zdarzało mi się czytać, to, to ani to jakoś sensu nie miało, ani żadnej głębi. Żadnej głębi, ale bardzo mi przykro, że rzeczy, rzeczy, które były gdzieś tam polecane na blogach. W większości przypadków... Czytasz ukaz... blogi. to masz to dla swojego. Tak, dlatego że prawie nie czytam ja swojego, ale Ja rzadko. swojego Coś też, też czytam. Czytam. E, no. e, Więc wychodziłam z założenie, że postapo po nie jest literaturą, która może człowieka interesować, wymagającego czytelnika, bo ona tak naprawdę nic ze sobą nie niesie. No. Czy to jest ten moment, że zebrani goście Coś na panelu zaczęły odpowiadać? Tak, zaraz zaczną odpowiadać. Najpierw dziewczyny, czy po no. zegarze idziemy? Po zegarze. No. Chodzi o to duże... Zawsze pod górę. Poszperałam, owszem, tylko że jestem raczej takim upartym, więc, więc ja lubię sobie szperać. I sięgnęłam po kilka starszych tytułów. Natomiast fajnie by było, żeby stworzyć może, jestem fanką list, więc stworzyć może listek, Zestaw początkowy dobrego postapu, może właśnie tego starszego, od czego to się wszystko zaczęło. Chciałabym wiedzieć, od czego wy czemu, zaczynaliście? Nie, zakładasz, że zaczęło się od czegoś dobrego. To się nigdy taką nie zaczęło. Mi też się zdarzyło czytać w życiu ćwieka, przepraszam, no kurde, więcej nie będę. Ale, Ale jak to się, Jak no jesteśmy w no już w takim no gronie, to nie czytają. Na książkach czy o <śles> No nie przeklinajmy. <grym> ja mówię, że można. Ale, ale ja, a, nie, dobra, dziecka nie ma. Okay. Nie, dobra, więc, więc może zacznijmy tak od siebie, no jakie, e, jakie rzeczy? Od jakich rzeczy w ogóle Od ty czego zaczynamy? zacząłem z post -apokalipsą. Miałem 4 lata, jak obejrzałem ostatni brzeg w telewizji, ten oryginalny, czarno-biały. No, nie do końca wiedziałem, dlaczego ci ludzie tam w tych wyścigach postanowili się pozabijać. I o co chodzi, ale do dzisiaj pamiętam faceta siedzącego na pomoście mówiącego, że chyba się ożłopał wody morskiej, bo brzuch go boli. I już wtedy, mając 4 lata, wiedziałem, że facet zaraz umrze, no bo to już wcześniej się zdarzyło. nie? To jest bardzo specyficzna produkcja. Można ją spokojnie uznać za pierwszą nowożytną produkcję postapokaliptyczną, bo została Neville Schutt napisał swoją książkę na fali lęków, które podniosły się po, po Hiroshimie i po Nagasaki. I chyba nigdy później w historii te lęki nie były tak silne. Bo my teraz możemy oczywiście dyskutować o tym, że Atomic Clock został przesunięty znowu dwie minuty do północy i nigdy nie było tak źle, aż od tam kilkudziesięciu lat. Ale faktem jest, że Współczesne społeczeństwa nie wiedzą, jak to wygląda. Nikt już nie pamięta tak naprawdę grozy, która sprawiła, że wtedy na wszystkich pad blady stali, Że można zrzucić bombę, która zniszczy całe miasto i tych wszystkich ludzi zabije. Dla tych ludzi wtedy to było jak najbardziej realne. Potem w miarę jak postępowała zimna wojna, to te lęki nasilały się lub popadały. Natomiast tak, moim pierwszym postapo jest właśnie yy, adaptacja ostatniego brzegu. Natomiast już tak sięgając bliżej czasów nowożytnych, to jest powiedzmy połowa lat 90. i listonosz Davida Bryna. Davida Brina. On potem jako wysłannik przyszłości został zekranizowany z Kevinem Kostnerem. Nie był to najgorszy film z Kevinem Costnerem, ale trudno też uznać go za jakąś super dobrą ekranizację, chociaż powiedzmy, że dawała radę. To jest książka, która postapokalipsę, wykorzystuje tylko tak naprawdę jako sztafasz. Jest świat, który upadł, jest facet, który okrada trupa listonosza z kurtki, potem jakiś człowiek yy, stwierdza, ej, słuchajcie, goście z listonoszem, jeżeli jest listonosz, to znaczy, że musi być poczta, a jeżeli jest poczta, to co? Jeżeli jest poczta, to istnieje jakiś porządek społeczny. I nagle się okazuje, że jeden frajer w kurtce daje... Yy, całej setce plemion rozsianych gdzieś tam po interiorze amerykańskim nadzieję na to, że gdzieś jest jakaś normalność. I ci ludzie wiedzieni tylko i wyłącznie nadzieją na to, że ktoś tam gdzieś jest i coś zorganizował, zaczynają samorzutnie się organizować. Podobno trochę na tej samej zasadzie życie na Ziemi powstało, że małe cząsteczki na zasadzie autokatalizy zaczęły tworzyć większe cząsteczki, stąd wzięły się bakterie. Nie wiem, to jest też tylko teoria. Natomiast Brin bardzo ładnie Wykorzystuje tam pewne schematy, czyli survivalistów, którzy gdzieś tam przyłożyli swoje ciężkie rączki do tego, że świat po apokalipsie wygląda tak samo źle. Różne pomysły na to, w jaki sposób podnieść świat z upadku. Grupy, które trwają w stagnacji, udając tylko tak naprawdę, że coś robią, a próbując gdzieś tam zachować namiastkę starego porządku, który im przyszedł w dziale, czyli naukowcy z jednego z miast, którzy podtrzymują kult starego świata, chociaż tak naprawdę nie są w stanie go skrzesić. I to, że no, główny bohater, listonosz idzie sobie ze wschodu na zachód, tymczasem okazuje się, że z zachodu na wschód postępuje dokładnie druga taka sama społeczna rewolucja, która robi dokładnie to samo, dokładnie na tej samej zasadzie. I że to wszystko... Brin jest też o tyle fajny, że on wyraża takie, takie nadzieje, że człowiek nawet po upadku nie zdegenerowałby się, tylko dążyłby jednak mimo wszystko do tego, żeby społeczny porządek odbudować, że plemienne prawo pięści nie jest dla człowieka cywilizowanego dwudziestowiecznego stanem już właściwym, że to było dobre 10 tysięcy lat temu, 20 tysięcy lat temu, ale teraz, kiedy istoty ludzkie zostały tak przetworzone przez cywilizację, którą stworzyły, że one jednak Gdzieś, no to jest też odpowiedź na pytanie, czy człowiek jest dobry. Tak, mówi David Brin. Człowiek ze swojej natury jest dobry, ale słaby. Dlatego potrzebuje cywilizacji i dlatego potrzebuje pewnego porządku społecznego. Rozgadałem się trochę, nie? Znaczy, no że teraz ja? Tak, podobno nie było ja dobre. Nie jestem, ja jestem znany z obniżania poziomu dyskusji, <śmiech> więc jakby zaczniemy od taką krótką anegdotką. Wiecie, co ma wspólnego? Wasz pierwszy Volkswagen, Golf i pierwszy anal? Nie chcecie go, ale twój stary i tak ci go wciśnie. W moim przypadku, jeśli chodzi o post apo, było mniej więcej podobnie. Tak, wchodzimy w intymne sfery. Nie, tak, tak zupełnie serio, słuchajcie. Ja miałem w życiu takiego kulturalnego edukatora, który połowicznie jakby odniósł sukces. Jest to mój starszy, o 8 lat brat. Żeby sobie uświadomić tą różnicę wieku, no to jak ja miałem 10, to on miał 18, nie? Więc dwa kompletnie różne światy. Natomiast ja od, od małego podkradałem mu książki, oglądałem te same filmy. Mnóstwo z tych rzeczy się nie przyjęło, dlatego on do czegoś w życiu doszedł, to ja piszę książki. E, <grym> natomiast e, to, to mój brat pokazał mi pierwszego Mad Maxa. E, żeby było śmieszniej, jemu się ten film nie spodobał i jakby stwierdził, że nie, że w ogóle do bani i tak dalej, natomiast ja po prostu wsiąkłem gwałtownie. Przede wszystkim ze względu na to, no pewnie oglądaliście pierwszego Mad Maxa, jak nie, to kto nie oglądał, może wyjść. Nie, no żartuję. W każdym razie mi tam chodziło bardziej o to, że tam jest pokazany ten, właściwie bez katastrofy, ale upadek społeczeństwa, tak, że w momencie, kiedy już jakby... Ten rząd jest, nazwijmy to, szczątkowy, ludzie się organizują tylko na zasadzie, że jest to jakaś policja, która nie wiadomo komu podlega, która się rządzi też trochę bandyckimi zasadami i właściwie nikt nie panuje nad chaosem, który rozgrywa się na zewnątrz. Dla mnie ta wizja była przerażająca, dlatego że ona nie była pojechana aż tak daleko, że w sensie jeszcze jest jakaś policja, jeszcze ktoś próbuje zapanować nad chaosem, nad bandytami i tak natomiast nie bardzo mu to wychodzi i coraz bardziej do tych bandytów się upodabnia jednak, nie? Eee, I to w połączeniu z, tym, z tą niskobudżetowością nie wiem czy macie świadomość tego, że w pierwszym Mad Maxie niektóre samochody grały podwójne role, bo były w trakcie przemalowywane do nakręcenia kolejnej sceny eee, ta, ta surowość, ta niskobudżetowość i tak dalej gdzieś poruszyły jakąś strunę Natomiast momentem takiego całkowitego później już wsiąknięcia, no to myślę, że jeśli chodzi o kino, bo akurat teraz się na tym powiedzmy skupiłem, takim momentem wsiąknięcia to był Salute of the Jagger, przetłumaczony bardzo doskonale jako krew bohaterów. Tak? Ciekawe połączenie w ogóle filmu sportowego. Tak? Co, co, co kilka lat wychodzi jakiś film o tym, że trener trenuje drużynę Dużyna. koszykówki tak? ostatnią w swojej karierze w międzyczasie zostawia go żona umiera mu pies i tak dalej i tutaj ten Rutger Hauer to jest taki dla mnie ultimate trener nie? Jemu, jemu umarło już wszystko i wszystkie żony się z nim rozwiodły i tak dalej i on już ma tylko tą, tą swoją ostatnią drużynę do, do poprowadzenia co jak się okazuje w reżyserskiej wersji wcale nie jest to jego ostatnia drużyna ta która jest pokazana i uważam, że jakby popkultura okradła mnie straszliwie, że nie, nie dość, że nie zrobili drugiego, drugiej części gry Stalker, to jeszcze nie, nie nakręcili Salute of the Jugger 2. Nie? To jakby, nawet gdyby mieli to spieprzyć, to chciałbym to zobaczyć, jak strasznie to, to zepsują. tak, W moim przypadku to był pierwszy Mad Max i potem właśnie Krew Bohaterów. Ja jestem z pokolenia Valhalla. No to tak, żeby powiedzieć coś nowego, bo oczywiście to, że... Ukradli ci wszystko. Że w latach 90-tych było się małą dziewczynką i tata najpierw ci pokazał Godzilla, potem ci pokazał Gwiezdne Wojny, a potem ci pokazał właśnie Listonosza i Ostatni Brzeg i całą resztę tych wszystkich świetnych filmów trochę już starszych w tym momencie. No to, to jest jasne. no Myślę, że tak ludzie w naszym wieku mniej więcej z naszego przedziału tak właśnie zaczynali. Ale jeżeli chodzi o książki, to <grym> historia była bardziej ciekawa, bo mniej więcej tak jako 13 latka już miałam ze sobą i Tolkiena i Konana Doyla, i... nie wiem jeszcze Gintera Grasa i są taką... mieliłam taką klasykę i w pewne wakacje stwierdziłam, że to bym sobie poczytała coś bardziej lżejszego i trafiłam na najgorszą książkę postapu, jaka mogła zostać napisana. O To jest seria krąg walki. Ale co? zaraz opowiem, co to jest postawą. Otóż jest to jest, jest świat postapokaliptyczny, który po oczywiście jakichś wojnach nuklearnych wybuchach, Cudach na kiju. Oczywiście część ludzi schowała się w bunkrach i z tych bunkrów bada ludzkość, jak się rozwija. Ten biedny, biedny plec, który został na górze, musi się zmagać z takimi rzeczami jak wielkie osy. Um, albo e, z ludźmi, którzy rodzą mutantów, i nagle rodzą się dzieciaki, które są niebieskie i mają ogony. Zamówiłaś mnie. <śled> Smurfy dla dorosłych. Głównym bohaterem, znaczy, jest to troszkę saga rodzina. Najpierw, oczywiście, głównym bohaterem jest ojciec, później syn. Syn, właśnie, mutant. E, który e, zaspoileruje wam e, traci dziewictwo w labiryncie Minotauro. No. Tak, tam jest labirynt Minotauro. A główny bohater... E, z tym już, jakby, dobra. Ja, ja już nie rzucam to, żartów, bo doba, to, to, to jest To już ostatnia ciężka rzecz. Główny bohater walczy e, w klatkach e, biczem. Także, no, jeżeli chcecie poczytać sobie słabą przygotówkę, postapo taką mocno into 80s, która naprawdę będzie tak słaba, że aż będzie przyjemna. To jest trylogia. Tak, to jest trylogia. To, to jest krąg wagi, to jest bardzo to dobra seria. trilogia, ale tak ja bym, jak to. Ja Przypomniała <śmiech> <śmiech> wybitnie, epicko, z, zła seria. To było wydawane przez Phantom Press. Tak, to że To też ja mówi. E, się nazywał nie wiem, czy który, ktoś z Was czytał ja e, ma to tomów chyba ze 30 Takie malutkie książeczki, mój tata się tym zaczytywał straszliwie, ale też akcja się zaczyna, kiedy wybucha trzecia wojna światowa i tak dalej. Główny bohater jest takim Chuckiem Norrisem Ever, nie? Po prostu on wszystko pokonuje, więc mamy za, oczywiście zakładę nuklearną. Mamy romans w tle, mamy później jeszcze też jakieś tam mutantów. W, w ogóle on jest takim uber prepersem ma jakiś tam schron, w którym jest wszystko, w międzyczasie załatwia sobie komory kry kryogeniczne, bo dochodzi do całkowitej janizacji atmosfery. No, w ogóle romans jest przepiękny, bo jest zakochany w, w takiej... W takiej w A ona kocha go, ale... jest ona... szpieg. Tak, tak, ale ten, ale ona kocha go, on kocha ją, ale jest w więc żonie, więc tak y, manipuluje komorami kryjonicznymi, że y, jego syn się budzi wcześniej i później spika swojego syna z tą, swoją ten i tam jest o. oczywiście bardzo zły rosyjski agent Karamazów. Tak, tam jest wszystko. Co? Tak, to, to, to, to jest tak złe, to jest tak złe, że cały przeczytam tylko trzy razy. To jest mały off-top, jeżeli w kręgu walki chcesz dokoksować bohatera, to wyślij go do bunkra a oni tam go naszprytują różnymi rzeczami i wyjdzie jeszcze lepszym koksem. I będzie się nazywał sos szmur. Tak, tak, Boże, to było durne, bo Przypomnij tłumaczenie to, też jest Boże, a, a dobre posta po pierwsze, które przeczytałaś? Nie. Yeah. Yeah. Dobre. Yeah. <laughs> <laughs> jeszcze nie było. W yeah. zasadzie yeah. moglibyśmy na tym samym na Nie, <laughs> nie, nie, to słuchajcie, to na pewno jakieś czytałam. Nie, tak na serio, to muszę sobie, chciałabym sobie mocno przypomnieć. Yhm,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 tam jakimś rokiem 2012-2011, natomiast to książka, która jest moją ulubioną i która ma bardzo mocny wątek dystopiny i taki antyutopijny, to jest Wodnikowe Wzgórze, która jest moją książką totalnie ukochaną i myślę, że to też mogło mnie trochę popchnąć po dystopii i postapo. No i oczywiście jeszcze wtedy było sporo Orwella, ale to już bardziej idziemy w utopięc, utopię i dystopię i odchodzimy od postawu. Jak sobie przypomnę, to wam powiem, tak z tych starszych tytułów. Mamy dwie godziny. Godzinę! Godzina. Godzina. Godzina. godzina. Jest. Nie ja wiem, się nie, <głos> w nie, o, nie to za... zacznijmy ja, rozmawiać ja, o tym Ja się nie znam na postawo. Hmm. To? To, a, to dlaczego a... napisałeś postawę? Bo ona mi Nie zgłosiłam. Nie jest. to nie, nie, nie jest, a to jest tak to To mi wystarczy postawić przed tobą. Ale, ale trzeba cię zmobilizować. W sensie. e, s, s, s. To ja mogę podać jeden tytuł, jakiego nikt nie podał. E, ja zobaczę czy mam na liście bo Ja zacząłem od Fallouta. E, nie czytałem za dużo fantasty ten fantastyki, a, to pieszy, ale to jeszcze w ogóle nie było definiowane jako ten gatunek, to chyba pierwsze, co mi się kojarzy w ogóle z taką putaną zagładą, to była Wojna Światów. Bo to było... Mhm. No dla bohatera, któremu wali się po prostu wszystko, nie ma gdzie się schować, bo zawsze traktowałam jaka jako taka ludzie, co, którzy przeszli Świat, te święty. Tak, ja nie mają świadomość tego, że się kończy. Mnie zawsze interesuje. Ja czytam tę książkę wielokrotnie i zawsze się zastanawiam, co będzie potem, to znaczy co oni zrobią z tym całym słonem, jak oni się odbudują. W sensie, przecież to, to, to, to, to, to, to tak samo jak ta historia, jak, jak w Godzili, o co chodzi? To znaczy, Dajecie sobie sprawę z tego, że macie dziesiątki tysięcy ton gnijącego mięsa w środku swojego miasta i musicie to jakoś szybko zutylizować i miałam tak samo właśnie z, z, z, z, z, tym, z wojną światów. Z filmów oczywiście Mad Maxa i chyba zacząłem od dwójki tak mi się wydaje, bo to pierwszy się pojawiło. to taka. klasyczna, taka, taka definiująca, że to jest. Jedynka, dlatego mi się później nie podobała tego jeszcze młodych Młody bubiasz. Jak obejrzałem najpierw dwojkę, bo to się pierwsze pojawiło na naszym piskim e, targowisku w kartonach na VHS-ach. Pamiętam, że wymieniłem Terminatora na Mad Maxa. E, e, i potem Terminator. to jest Tak, ma, ma, ma i, e, a najbardziej chyba z kinowych spełniłam wodny świat, ale to ze względu na to, że ja to wyglądałem jako zaswardziały żegnaż, który ma nadwierdziela po 2-3 miesiące po jeziorach tam i z powrotem i ten skinny jest absolutnie duże. <śmiech> Nie czekam na elfy e, A jest wersja reżyserska, w której widać, jak on odpływa tym czółnem z kwiatkami. Nie, to, to oni tam stoją, stoją, stoją, stoją to, to, to, ci, to, pozostali na tym lądzie, i stoją na szczycie, i mu machają. I tam jest taka tabliczka Monte 18848, czyli wysokość, czyli to jest jedyny skrabek faktycznie suchego lądu na globie. Artur, przepraszam, że ci tak przerwę. To jest, jakby ten film zaliczył Klapę finansową, nie? Tak, dlatego że im. Mało że im, powiedziane. Ten, znaczy, y, y, mówię <coughs> dlatego, że Kostner nalegał na to, żeby wszystko było w planach w realu. <coughs> więc do największego studio wlali wodę i tam ten atol był w studio. To znaczy, cena ataku na atol była wkręcona w studio. <coughs> Do momentu, kiedy zdarzył się wypadek i woda im się wylała i musieli napełniać cały samestwiód drugi raz. On kosztował chyba łącznie 200 milionów. To był straszny pieniądze wtedy. Co więcej, ciekawe, ciekawe porównanie słyszałem, że to jest taki wodny Mad Max właśnie. Tak, tak. Bo on jest tam na tych skuterach, na tych łodziach i tak dalej, więc to jest widowiskowo to, bardzo, to mi się bardzo spodobało głównie dlatego, że tam pierwszy raz się zetknąłem z aspektem inżynieryjnym w ogóle gatunku. W Sądzę, sensie, mhm. że to już nabrał... <śmiech> Ci ludzie przy ograniczonych zasobach próbowali zrobić coś innego. Ja przyznaję szczerze, że nie chcę sobie psuć klimatu, bo znam ten silnik z Obliviona, więc w nowe Fallouty nie grałem już. Natomiast bardzo mi się, rzeczywiście śledziłem co tam się działo i patrząc na pojedyncze screeny i właśnie New Vegas, jako nazwa i pojedyncze grafik mnie przekonało, że po prostu ostatecznie że ten gatunek to ma być po prostu tak, taka, taka jak, jak Ty mówię, że to ludzie chcący wrócić do normalności, tyle że ta normalność już będzie wykoślawiona, dlatego że oni są sami wszyscy pokaleczeni, że mają właśnie ograniczone zasoby i to jest taka trochę fasada. Oni uda, udają trochę tę cywilizację, ona będzie karykaturalna i wydaje mi się, że właśnie... Hmm, to mnie, to mnie chyba ostatecznie urzekło w Posławo. w Polacie jest to dokładnie to samo w tym starym, to znaczy pierwszym i drugim. A z książek pierwsze, co czytałem, tylko nie powiem, że dobre metro i się przemęczyłem przez to cholerne metro i to czytałem jakbym kurde siedział obok sesji RPG i co jedna stacja to jedna przygoda, jedna sesja, jedna sesja, jedna sesja i to jest taki biedny ten bo główny bohater, nie pamiętam jak on się nazywa, tak, tak i on jest, on jest takim graczem pasywnym, którego mistrz gry musi ciągnąć za język, on jest takim no zrób to, no zrób tam. tak tak tak z tej... teraz idziesz tutaj i... Tak, i on jest takim Geraltem w sezonie <śmienicza> Okej, okay, teraz <sobie> <śmienicza> <żołów nie> <śmienicza> ja pojechałem. To nikogo więcej zachodnie pamiętam. Z drugiej chce taką piłeczkę do sobie odbić. Rozumiem, że to pytanie, bo w związku z tym, że gdzieś tam mamy coś wspólnego z postawą, w po związku z tym każdy z nas musiał zacząć prostu Zgodę jest od tego, że urzekła jakaś książka postawą i to była jakaś dobra książka w pewnym momencie. Być może. Mnie wystarczyło to, że się urodziłam w Sosnowcu. <śmiennie> <śmiennie> <śmiennie> Okej, okay, dobra, tu nie masz. To dużo wyjaśnia. Napisałaś, <śmiennie> do Sosnowca do na liście nie będzie. <śmiennie> a, e, a mój ojciec przez sporo swojego życia nie był z z Libii, w związku z czym był Ślązakiem, więc był taki konflikt. Do granica, a teraz przyjeżdżałem przez granicę, wyciągajcie paszporty, he, he, he. Po raz w ten żart przestał mnie się czterech lat może, ale y, potem zajmował się czymś takim jak e, zarządzanie masą upadłościową fabryk, w związku z czym jeździłam z nim po zrujnowanych fabrykach opuszczonych. Jeździliśmy po bunkrach, po schronach i tak jakoś po prostu kojarzyło mi się to bardzo pozytywnie. To było moje dzieciństwo, to było fajne, świetne, yeah, to yeah, była przygoda. Ja też się I to, to było takie... Okej, okay, potem jak zaczęłam oglądać jakieś filmy, to najbardziej no. mi się podobały te, w których było dużo ruin, dużo zniszczenia. I... Były tanie plany. To ta mi się z moimi dziećmi. Na pytanie jeszcze, jak czytamy jakąś dobrą książkę postawą. Właściwie to ja nie szukałam dobrych książek poznawów, wiesz? Nie o to mi chodziło. W każdej książce, tak, ale w każdym jakimś świecie postapu musi się trafić nieszczęsny tekst o pustych oczodoma, okien i innych typów. Muszę bo... zarotować, bo przegadłam. W drugim razie to będzie. Na A, nie tego szukałam, no to jest co czym się właśnie podoba, to to, że można w takim świecie, który trochę zmusza do bycia zero-jedynkowym, czyli żyjesz, nie żyjesz, taki, tak walczysz o, o przetrwanie, można pokazać relacje między ludźmi i coś takiego ciekawszego, nie? Nie chodzi o to, że wychodzi ktoś z tam ale, tak no Masz jakieś książki, w których to dostajesz, tak? W których to dostałaś? nie czego, czego, czego, czego, czego, czego? Nie, ja tego nie szukam. Ja będę próbowała to. to w, było no, w ogóle jak się wyrzuca, to jest Nie szukamy książek nie, w ogóle. Nie, ja po prostu czytam. No, nie. Dobrało, nie. Na ale nie, postawę, nie, nie szukam dobrych książek. Postawę. Nie, po prostu czytam, żebym czytał, ale mi sprawiał przyjemność. Ale jak chcę dobre książki, to czytam literaturę faktów, wiesz? To mnie sprawia najwięcej na satysfakcji w wychodzi jakiejś takiej treści. Są No właśnie, w moment, kiedy, kiedy tutaj Dominika się wypowiadała, zaczęła się zastanawiać a to kiedy przeczytała dobre postopo. <grym> e, Ciągle myślę. I, tak, i, i nagle śmieję. Bo, też wydaje mi się, że błędne jest też twierdzenie, że postawa to jest tylko i wyłącznie literatura taka, taka typowo rozrywkowa i, i, i służąca tylko taniej, taniej, taniej rozrywce. Zresztą tytuły, które tutaj podpadły, też, które Bartek wspomniał, pokazują, że tak, że tak nie jest. I w sumie chyba to Ciebie troszkę Bartek teraz po gnębie. W tym temacie, żebyś nam przybliżył, rzucił, rzucił może rzeczywiście dwa czy trzy, trzy tytuły. To, to, którą uważasz za dobrą literaturę. Ale z trudem ci to przechodziło przez tanie, Ale jest. Tak, twierdzić, <śmiech> że dobra rozrywka to już jest dobra literatura. Jakby wypadła trupem, to by dobra, się podało czy stać księgowało, by mięso. Dobra, możemy. Nie zastępni się, może o tym, jaka literatura dobra jest dobra, a jaka nie jest, bo chyba każdy ma tam jakieś tam swoje. Jaka literatura jest, każdy widzi. No, no tak, jakie będę zezwą postawą. No natomiast no, nie no, chodzi o to, że. Chodzi mi o tytuły, chodzi mi o rzeczy, które, które właśnie mają coś więcej niż tylko rozpierduchę i puste do okien, ale, ale które właśnie jakoś nie wiem, skłaniają do, do myślenia, do, do zastanowienia się, bo tak jak mnie się ostatnim brzegu. Ja też na, na tę organizację starą, która mnie tak trzesnęła kurde po BBH, że ja przez rok nie byłam w stanie sięgnąć tą książkę, którą sobie tam zanabyłam. To fajne wydanie z, z, z fotosami z filmu i za każdym razem, kiedy zaczynałam czytać, ja tu te emocje, które były po z tego filmu, który jest naprawdę mocny i polecam właśnie tamtą ekranizację pierwszą. Eee, mówię, to nie potrafiłam, później się przełamałam, przeczytam tu chyba w tym roku. Nie, w tym roku odzyskałam swój egzemplarz, a pod koniec zeszłego roku przeczytałam. I rzeczywiście jest to książka, która sprawia, że człowiek kończy to czytać jest takie ja pierdolę, po prostu. Bo, bo, bo inaczej nie potrafię w, w, określić swoich emocji w przeczytaniu tej książki, więc są, jest postapo, wiem, bo też czytam kilka innych rzeczy, ale chcę wyciągnąć to też ten to info od was, które skłaniają człowieka do tego, żeby się zastanowił nad czymś, tak, albo y, zaczął myśleć, albo odczuł, nie tylko, że widzi właśnie kolesia, który popierdziela sobie z jakimś tam, nie wiem, z i tam, tam. Właśnie to jest chyba taki trend, <śmiech> który bardzo się wzmógł po publikacji Metra przez Głuchowskiego, że postapokalipsa to yy, jest taka literatura trochę przetrwania, taka trochę militarna, że generalnie biorąc głównymi grupami są właśnie tacy przysłowowi survivaliści z listonosza. Jeżeli na przykład mówimy o tym, że postapokalipsa to jest świat, który jest po jakiejś katastrofie, gdzie wszystko zostało zniszczone, upadło i tak dalej, to na przykład Die Sire, Dika i Zelaznego. Tam jest klasyczny motyw. Człowiek idzie przez zniszczoną ziemię, ma misję, motyw drogi i tak dalej. Bardzo dobrze. Ale jeżeli spojrzymy nieco szerzej, to równie dobrze za literaturę katastroficzną, postapokaliptyczną możemy uznać cylinder i Janusza Zajdla, Bo oni wracają z tych gwiazd Ludzkość się gnieździ na tym księżycu, ledwo się dusi w tym smrodzie, bo nie mają już filtrów ani nic, a na ziemi nie zostało nic. Miasta stoją puste, wszystko stoi puste, tylko wszędzie te panele fotowoltaiczne i automaty. I siedmiu czy tam ośmiu obłąkanych naukowców, którzy nawzajem zamrażają się, gdzieś tam siedzą w komorze czasowej i się wybudzają co jakiś czas, żeby cały czas na planecie ktoś był, nie jakiś człowiek. To jest absolutny koniec ludzkości, zwłaszcza, że... Jeżeli ktoś nie czytał, no to trudno będzie miał spoiler, na końcu ci wszyscy, co byli na księżycu i tak giną. Więc okazuje się, że ludzi już w zasadzie nie ma. Nie ma ludzi, Skończyliśmy. Zrobiłeś się to nie. samo, co zrobił, co zrobił, co zrobił e, Rebis z Limes Inferior. Z tym na okładce wyjaśnili co. Znaczy, jeżeli ktoś nie czytał Zajdla, to generalnie rzecz biorąc, to jest jego problem. <grym> jeżeli ktoś lubi polską fantastykę i nie czytał Zajla, a jest człowiekiem dorosłym i ma więcej niż 20 lat, to jest jego kłopot, że do tej pory tego nie nadrobił. Nie Ale takim, takim też postał, z... I regret nothing. Ale też, tak, tak, też takim Bartku, tak. eee, A droga? No, powiem Ci bo tak. Się... Droga bo jest to książka, nie której po prostu jak psa nienawidzę. Od trzeciej strony do samego końca tej książki marzyłem tylko o jednym, żeby oni obydwaj wreszcie w końcu zdechli. Tak? Potwornie, źle czytało mi się tą książkę. Tak się przy niej cholernie męczyłem. Tak ale... okropnie nienawidziłem obydwu jej bohaterów, że tylko życzyłem sobie, żeby zdechli. I wiecie co w tej książce? Jest jedna bardzo dobra rzecz w, w drodze McCormacka. Że ta książka jest tak krótka. Jest. <śmiech> ale nie zakładałeś na przykład tego, że ona ma być taka męcząca? Nie wiem, że... <śmiech> A ale to wiesz, muszą udręczyć to jest zdręziwa. tak jak są... Czy jak z tą różową jędzą z Harry'ego Pottera wiesz, dlaczego ta postać jest tak antypatyczna, wstrętna i dlaczego tak bardzo jej nienawidzisz, ale jednocześnie czytając bądź oglądając ekranizację po prostu nie możesz tego znieść. Masz ochotę przerzucać strony albo przewijać, żeby tylko to dziadostwo ominąć. Nie wiem, czy Pachsformach tak zrobił to celowo, ale po prostu uważam, że jest to obrzydliwa książka i... Ja się przy niej męczyłem, a przeczytałem książek w życiu bardzo dużo, w tym bardzo dużo postapokaliptycznych. Natomiast jeżeli mówimy o dobrych książkach, to jest e, Sotnia Łysego Iwanki. To jest książka, o której pamiętają już teraz wszyscy, ale jakbym się zapytał, kto naprawdę ją miał w rękach i czytał, to by się okazało, że wszyscy ją znają, ale tak naprawdę nikt jej nie zna. To jest e, świat po katastrofie, świat, który się skończył, świat, gdzie cywilizacja upadła, cofamy się o kilkaset lat i mija kilkaset lat od tej katastrofy i ten świat się podnosi i to jest wszystko fajnie, tak na dobrą sprawę to jest kozackie fantazy, technofantazy, bo są tam pewne elementy, że tak powiem, industrialne w tym wszystkim. To jest dobra rzecz. Przy okazji jest to absolutnie świetna książka o tym, jak należy prowadzić wojnę. Z dobrej, z dobrej postawy Kalimsa, jak wspomniałeś Zajdla, e, oczywiście biorąc pod uwagę samo zakończenie jest e, Kongres Kuturolewiczy który jest cały... A to nie było Lema? No, no właśnie nie, nie ma kongres no. półtorowy. Nie, bo jak powiedz zajda w sensie polska fantastyka, nie? Że jak, jak, jak, Taki że, skrót myślą, to nie, w sensie że. Za, nie, zaspoilerowałem, też zaspoilerowałem zakończenie. To jest postapokalipsa, w sensie no yes. wszystkie no yes. te maskony, które dostajesz, to uh -huh. świat się skończy, tylko ponieważ wszyscy są naćpani, to jeszcze do nich nie dotarło. To... i tam też nie ma już nadziei. Właśnie to jeszcze pada pytanie, co tak naprawdę uznamy za apokalipsę? Czy wyjście z cienia jest książką postapokaliptyczną? Skończyła się cywilizacja ludzi. Popadli w niewolę, w którą potem sami siebie jeszcze coraz bardziej wkręcają. Sami kręcą sobie sznur na własną szyję. Czy... To nie jest koniec cywilizacji człowieka, takiej, jaką znamy teraz. Jest! To jest! Co, jakby, co, ja, będę, ja będę znowu obniżał poziom. To bardzo <grym> dobrze. Dobry. Ktoś musi. Tak, ja, dobrze, ja, że nie to jestem. Słuchajcie, ja, ja jestem z tych ludzi, którym na przykład pierwsze metro się podobało. Ale to nie jest żaden wstyd. I teraz jakby... E, Wiecie co, bo to, to jest pytanie, co to znaczy dobra książka, czy dobre, dobry film, post-apo i tak dalej, nie? Nie, nie. Nie, <śmiech> nie, Idź tą drogą. Nie Ale bóg, że jest, nie ma dobrej literatury, literatury obiektywnie. Jak nie, nie hamuj mnie w tym momencie, bo to się nigdy dla nikogo dobrze nie skończyło. Groźby e, e, Nie, słuchajcie, jakby umówmy się, literatura post-apo czy generalnie literatura, która ma Ci przynieść rozrywkę, czy jest to romans, czy jest to kryminał i tak dalej, z tego się rzadko wynosi jakąś szaloną głębię, jakieś niesamowite przemyślenia. To nie jest literatura motywacyjna, czy spotkanie kurwa, z coachem Mike'iem, po którym stwierdzasz, ja że, że o, świetnie, teraz zmienię swoje życie i tak dalej. Nie, to jest coś, co ma mi pomóc fajnie spędzić czas w pociągu, czy, czy w autobusie do roboty. I o ile to się dobrze czyta, to ja naprawdę nie mam jakichś wygórowanych tutaj oczekiwań odnośnie tego typu dzieł, tak? I to jest tak, że jeśli ktoś uważa, że dobrze napisana intryga kryminalna, albo dobrze napisany romans, sprawia mu przyjemność, to, to jest to zrobione i tyle. Dla mnie książka, takim moim wyznacznikiem generalnie książki, filmu, muzyki i tak dalej, jest to, czy to wywołuje emocje. No bo jeśli coś jest obliczone i stworzone pod kątem tego, żeby Cię zaciekawić, obrzydzić, wystraszyć i tak dalej, i odnosi to ten skutek, to znaczy, że jest zrobione zwyczajnie dobrze. I ja tutaj nie mam ogromnych oczekiwań, jak biorę do ręki książkę post-apo. Poza tym, że chciałbym, żeby to było dobrze napisane i zredagowane, żebym się nie męczył przy czytaniu. Wyjątkiem jest droga, przy której czytaniu również się męczyłem, ale robiłem to z tą masochistyczną przyjemnością, dlatego, że sama w ogóle forma tego, tych dialogów pisanych jednym ciągiem i tak dalej jest obliczona na to, żebym ja się styrał przy tym, żebym ja poczuł w gardle ten popiół, który oni wdychają, Idąc przez tą zapyziałą, postapokaliptyczną Amerykę i nie dochodząc nigdzie, tak? I jakby. Przynajmniej jeden z dekadencji. To, ale to, ta, książka, ta, książka, ta, książka odniosła, ta książka dla mnie odniosła skutek, dlatego że ja się zmęczyłem, spałem czytając, mając na miastkę, bezpiecznie siedząc sobie pod kołdrą, i popijając Ergreja, zagryzając czekoladką, miałem na miastkę postapokalipsy, tak? W związku z tym uważam, że jest to po prostu zrobione dobrze. Ja się jeszcze przemówię. Musimy pamiętać też o tym, że no autor jest klasykiem literatury anglojęzycznej. I też kiedy on pisał drogę, to jakby większość autorów pisząc książkę, raczej z zamiarem opowiedzenia historii. Tak? Bo to jest po prostu przełożenie starożytnej formy opowiadania historii, siedzenia tak na rogu w jakimś mieście, czy na i opowiadania. Yy, natomiast droga yy, była trochę eksperymentem literackim, trochę próbą zmierzenia się autora w ogóle z jakąś taką formą, tak? I to była zaplanowana metafora od początku do końca. Yy, to trochę nie nieodrodne. Ale chciałabym... Yy, do tych w ogóle fabuł i historii postapokaliptycznych, które niosą wartość bądź nie, dopisać jeszcze komiksy. I to miałam nadzieję, że Bartek coś o tych komiksach powie, bo on jest bardziej w temacie. Na przykład Delegated Men, gdzie na ziemi pozostał tylko jeden mężczyzna i tylko jeden samiec małpy. To już powiem. To już tylko dokończę, tylko mnie, że, że na przykład to jest komiks wartość uwagi, ale też, że My możemy wyłapywać wartościowe elementy, nie przesądzając o tym, czy historia jest albo wybitnie dobra, albo wybitnie zła. Głównie z produkcji masowych, takie jak filmy i seriale. Seriale na przykład, zwłaszcza brytyjskie, choćby The Survivors, które są, powstały bodajże w latach 60-tych, miał remake bodajże po 2009 roku. A jeżeli chodzi o naprawdę dobre powieści, starsze powieści postapo, które chociażby są przekonujące swoją formą i ogólnie są napisane sprawnie, tak? To mamy chociażby w serii Artefakty Maga wznowione chyba dwa lata tam ślepe stado runera, jest bodajże z lat 70. I jest to temat ciągle aktualny, tak? Bo jest to praktycznie walka człowieka ze smogiem. Także to mogę polecić. Tutaj, jesteśmy przy starych rzeczach, to miasto to złudzeń. Słuchajcie, miasto złudzeń jako część trylogii Heim należącej do Ekumeny. Czym jest? Facet budzi się w świecie, w którym kiedyś żyli ludzie i mieli cywilizację, a teraz zredukowani zostali do takich no, ograniczonych w zasadzie do zasięgu rodziny plemion, bytujących gdzieś w lesie, który znów porósł ziemię. Czyli musimy sobie wyobrazić, jak dawno dotknęła rodzaj ludzki zagłada, jeżeli oni znowu żyją w puszczy, w interiorze amerykańskim. I on wędruje przez tą ziemię, podróż bohatera kambelowska w zasadzie. Trochę z konieczności, trochę z braku wyjścia, ale cywilizacja ludzka, którą tam widzi, to już nie jest cywilizacja ludzka, jej już nie ma. Wojna z Shinga zniszczyła ją doszczętnie. Nie ma ludzi, nie liczą się, są już nikim. On jeszcze walczy nawet nie o ludzi, ale o tych, których zostawił u siebie na alterze. Opisanej w planecie wygnania, która też jak nawet nie trzeba dużej do dobrej woli wykazywać, jakbyśmy się zastanowili jest apokalipsą. Oni tam przylecieli na tą Alterę i zostali. I są oni. Coraz bardziej wymierają. Dzieci coraz mniej się rodzi. Oni zapominają coraz więcej. Siedzą jak w tym pieprzonym, starożytnym Egipcie, który zaczął u szczytu potęgi, a potem się degenerował. I oprócz nich te cholerne dzikusy, co wygrzebują jamy w ziemi. I za nimi idą jeszcze gorsze dzikusy, które podpalają im te jamy w ziemi. Już absolutnie no nie ma żadnej nadziei. Dopiero potem się okazuje, że genetyka jednak kieksyjny. A może jednak coś z tego będzie. Nie? My, jak mówię, przyzwyczailiśmy się patrzeć na postapokalipsę na bazie tego, co pod tym szyldem, pod tym sztafarzem jest przez ostatnie kilkanaście lat wydawane u nas. I zapominamy, że tak naprawdę tu chodzi trochę o co innego. Przyzwyczailiśmy się do fantastyki postapokaliptycznej przygodowej, gdzie jest bohater mierzący się ze światem to też samo w sobie nie jest złe. Nie, to jest motyw stary jak świat, wciąż od Prometeusza, który ukradł ogień Bogom, żeby ludzkości go dać. Perseusz, Tezeusz, który mierzy się z potworem z labiryntu. Telemach, który szuka ojca. Oczywiście, że tak, to jest ten sam Bonomi. Myśmy ubrali go tylko w taką bardzo atrakcyjną dla nas tutaj... Dla dzieci żyjących od kilkudziesięciu lat w pokoju i nie znających wojny, mimo tego, że wojny rozgrywały się kilka tysięcy kilometrów od nas, a czasem nawet mniej. Co by było, gdybyśmy my musieli stanąć naprzeciwko całemu światu i musielibyśmy pokazać temu światu, jacy to my nie jesteśmy? Dobrze wiemy, że większość z nas mogłaby sobie stanąć, patrzeć, krzyknąć i zrobić ten zwrot. Ale lubimy literaturę, która gdzieś tam przywraca w nas monomit bohatera. Takiego, który występuje przeciwko przeciwnemu losowi. A co jest lepszego niż jako przeciwny los, jako świat, który jest zły. Jak nie świat, który zginął. Teraz tak naprawdę jedynym jego zadaniem jest spróbować nas na wszelkie sposoby zawieść. Czyli czy możemy mówić o takiej przewrotności współczesnej literatury politycznej, która bo faktycznie, tak jak mówisz, to jak przelatuje w myślach wszystkie swoje książki postawy, które ostatnio czytałam, to jest, brakuje takiego jednego antybohatera, który jest na tyle silny, aby był naprawdę dużą przeszkodą dla bohaterów, a nie przyczynkiem do rozpoczęcia przygody. Myślę, że jest jeszcze jeden element wspólny. Tak naprawdę Katastrofa, apokalipsa nie ma znaczenia. Ona może być dowolna, to mogła być wojna nuklearna, wirus, uderzenie meteorytu, inwazja obcych, cokolwiek. tak naprawdę nie ma znaczenia. Ważne jest, że nastąpił koniec cywilizacji człowieka, takiej jaką ją znaliśmy do tej pory. I teraz mamy e, pewien ustalony porządek. Człowiek musi sam walczyć z całym światem, kłami i pazurami, ponieważ ewolucja... Go ich pozbawiła na przestrzeni dwóch milionów lat, no to bierze nóż karabin i idzie w tę występować przeciwko całemu światu. Natomiast samo okay. zgubiliśmy po drodze. Ostatni brzeg był jednak taką refleksją na tym, dlaczego ci ludzie umierają, dlaczego im już nic nie zostało, dlaczego oni w tej cholernej Australii siedzą i tylko czekają na śmierć, co poszło nie tak. Jest ten konflikt opisany tam tak bardzo skrótowo, ale Mimo wszystko jest tu zastanowienie się nad ludzką kondycją. To, co bardzo dużo tego teraz wychodzi, to co ja pisałem, to tak naprawdę jest jednak właśnie przygodówka polegająca na tym, że ktoś bierze się ze światem zabary. Bardzo często nie jest nawet ważne, dlaczego się bierze z tym światem Zabary, tylko po prostu co z tym robi. Jest przygoda, jest fajnie, nie? Strzelamy, leje się krew, są smoki, orki i cała reszta i hej do przodu. Wiadomo, że dobry musi zwyciężyć, no bo inaczej nie będzie tej logi, a wtedy wydasta nie będzie się tego wypuścić. Pisać, czyli to, po, po części troszeczkę jest tak, że na przykład po nasze postawie, to, które powstawało, tak, powiedzmy, latach 60 70 albo wcześniej, ten księżar jest rozłożony troszeczkę inaczej, dlatego, że wtedy te lęki były realne. Teraz tych te lęków tak naprawdę nie znamy, więc nie jesteśmy w stanie je to No nie wiem, bo na przykład ty jak opisasz, tak? Znaczy, my nie analizujemy postawiamy. teraz tych lęków. Ja widzisz, ja mam... Jeszcze, Ale przecież z wieloma tymi lękami się ospoili, One już nie są lękami dla nas. Nikt nie traktuje poważnie przesunięcia wskazówki zegara atomowego na dwie minuty przed północą. Bo co? Ale co? Jakiś, jakiś, jakiś skośny potulcz gdzieś z jakiegoś państwa, gdzie kiedyś były zawody w piłkę nożną? Czy to obok? Ej, ale jak odpali, no to co? Jak odpali, to już naprawdę wszyscy będą mieli to w dupie. Naprawdę. To już no? naprawdę będzie bez znaczenia. Więc... po prostu się oswoiliśmy z tym. Oswoiliśmy się bardzo... Z... Zło spowszedniało. Wszystko nam spowszedniało dzięki temu, że żyjemy w erze błyskawicznego obiegu informacji. Kiedyś... Jak w latach 80. w Armenii przydarzyło się niewiarygodnie silne trzęsienie ziemi i było mnóstwo ofiar, to to był temat, który ciągnął się tygodniami albo miesiącami. Trudno mi powiedzieć, byłem wtedy gówniarzem. Reportaże w telewizji. I się do tak, leciały naprawdę długie programy cała reszta. poszło w wiadomościach. Teraz, <coughs> ostatnio, <coughs> kilka dni temu było trzęsienie ziemi, bardzo silne w Hongkongu. Tak? No właśnie, o właśnie. Nikt nie daje punkt złamanego faka, że tam kilkudziesięciopiętrowe wieżowce stoją pod kątem 45 stopni. To nie jest już. Bo można wrzucić tak, nikt z tego nawet nie wrzuci do wiadomości bo ważniejsze jest, że churdur na Polskę nastają, a w TVN-ie ważniejsze jest, że a przecież PiS jest zły tak, jedni i drudzy obwozy zagłady, tylko że jedni dobrze, a drudzy źle dobra, to znaczy z tego co mówisz wychodzi, że ta estetyka postopokralityczna, jaką właśnie mamy w, w dominującą w ciągu ostatnich kilkunastu lat, po prostu zaczęła trochę ograniczać, w sensie estetyka już nie przystała padliśmy do... w pułapkę, w pułapkę zabawy ze sztafarzem. I teraz chodzi o lachowy, całe na biało i terenica za koło. No jak nie? No, Wszyscy, bo o, wydaje, wydaje, mi się, wydaje mi się, że troszeczkę jest to problem taki, że estetyka, jak bierzemy, nie wiem, bierzemy w latach 50 -tych, 60 -tych, optymizm technologiczny i pojawia się Asimov, pojawia się Fundacja Prawa Robotyki. Tęsknie tak jak pojabany za tą fantastyką. No. Potem się pojawia lęk, ten, w tym czasie mniej więcej się pojawia też ten lęk nuklearny, który, który sprawia, że, wstaje, że pojawia się więcej też literatury pesymistycznej i poniekąd już survivalowej. Przecież tak samo, tak jak mówiłem, Wojna Światów to było mierzenie się z wojną totalną, która, którą się, której się wtedy bali. Potem mamy Wychodzi nam ten folot, który ja uwielbiam absolutnie właśnie ze względu na to, że to mamy zderzenie rządze Stepford, czyli dla Amerykanów absolutnie najlepszej dekady XX wieku, takiego idealnego, łaskowego prosperity, spokoju i dobrobytu, który zderza się z absolutnym końcem świata i to w uosabiającym ich największe lęki, czyli właśnie te lęki nuklearne. E, a potem, e, tak jak mówisz, no, weszły na technologie informatyczne, nagle się okazało, że wszyscy widzimy wszystko co się dzieje na świecie, ponieważ e, e, zagłada nuklearna stała się e, mniej problematyczna niż druga, trzecia hipoteka na dom. To się pojawia, Bo w pewnym momencie, zobaczcie, w latach 80. zeszło na dalszy plan, pojawiły się wielkie korporacje, wszędzie nie przez cerkiewną, ale masz też u Silverberga, bo się, w, de, zaczyna dominować fantastyka społeczna, która nas ostrzega trochę przed czymś innym, czyli że tym, nie przed tym jednym no akurat w Polsce fantastyka społeczna ale trochę inaczej wygląda. Ale zdała. nie, nie, ale, ale ja mówię Oto? o Silverbergu, nie mówię tam właśnie. Tak, światowa tak. że, że, że nie, będzie jednego, nie będzie jednego wielkiego wybuchu, tylko po prostu my przegapimy moment, w którym już nie będziemy mogli się cofnąć. Czyli no to jest albo tak nas trochę cyberpunk albo... Stalsoriana no ze swoim wtedy, systemem. No i wtedy nam Świat się po prostu zdegenerował no i tak siedzimy tutaj i to czekamy znaczy jak, jak, jak słyszymy właśnie, że siedzimy tu przez nieporozumienie dusi nas smog wobec tego wszyscy robimy się zastanawiamy co z tym zrobić i są raporty w mediach o tym, że smog, normy przekroczone nie wychodźcie a chwilę potem sponsorem jest producent jakichś tam okien filtrujących, więc wiadomo, że ktoś już na tym zarobił, że my wszyscy się trujemy. I my, dobra, są te wielkie korporacje, które na Marsie w, w, w pamięci absolutnej Forhebena dawkowany tlen, tak jak z dla na Księżycu wcześniej, czyli mm. cenie Trofa dawkowany tlen na kontroli, no to nie się kupujemy. Tak, owszem, jest Google, który jest w stanie nam spakować zakupy, zanim w ogóle pomyślimy o tym, żeby je z, zamówić, bo już ma, ma... Bo Amazon, gdybym usłyszał, że przy dziecko że chciałby dostać lalkę i lalka już jest wysyłana. Ale tak, się w zasadzie chowa. Nie? Tak. I... Tego nie oszukasz. <grystanie> I ma... I ten, ten lęk... Ale i trochę przeszły, to znaczy estetyka została, bo ona jest, ona jest fajna. To znaczy estetyka postapokaliptyczna stała apokaliptyczna jest fajna, bo ona zawsze była fajna, atrakcyjna. Ja myślę, że przeradza się teraz takie trochę marzenie, bo tak my do... mamy teraz mamy tę te technologię... Te... No. Chcielibyśmy hipoteki, się mierzyć ze światem, ja stanąć nas niemu, ale dostajemy spazmów, było... kiedy nam się wyczerpie powerbank. <laughs> Może A z trochę... drugiej strony się zachowujemy właśnie tak, że niech już to wszystko pi**a i zacznijmy sobie normalnie żyć. Kilka no, sobie po dłuższej przerwie smartfona to jest pierwszy smartfon, który w pełni zasługuje na to miano. No i taki... Do, do i ustawienia prywatności, no kurde, żeby z mapy skorzystać, dobra, muszę się zgodzić, no, muszę się zgodzić, a potem 15, 20, zgadzam, zgadzam, zgadzam, zgadzam. Więc to jest właśnie takie to, to, to, to, to bardzo, bardzo szybkie oddanie wszystkiego, my jesteśmy już przyzwyczajeni, że ktoś tam jest u góry, kto zbiera te metadane i my biedne małe gróweczki jesteśmy przesuwani, więc może faktycznie ten jeden bohater, który się mierzy z całym światem ma szansę, w sensie korporacje już nie istnieją, on odzyskał wolność. On pójdzie na pustyni i nikt go nie znajdzie. E, e... Wiesz, że w tym co powiedziałeś jest podstawowy błąd. Powiedziałeś, ktoś tam na górze jest, kto zbiera te dane. To już nie jest ktoś. Nie. To już są algorytmy i harwestery, które same siebie karmią i tak naprawdę wokół tego wszystkiego obsługują to ludzie, ale ludzie już tym nie do końca zarządzają. I znowu wracasz do cylindra Fantrofa. Już, już tak. Musisz mieć ludzi do obsługi maszyn, masz maszyny do obsługi maszyn. Masz maszyny do obsługi maszyn. Ludzie tak naprawdę I przestali być potrzebni w tej sytuacji. Są zupełnie zbędni w tym wszystkim, są balastem, którego można się rewolucyjnie bądź ewolucyjnie pozbyć. Można pozwolić im wymrzeć bo tak naprawdę, po co oni są nam do cholery potrzebni. Nie mogą dopuścić do jakiegokolwiek rozwoju jakby ponownego technologii ze względu na te dziwne co się Tak, pionowe pioruny. Tak, tak proste. Pioruny, pioruny proste. Pioruny proste. Tak, które, które się aktywują, aktywują, jeżeli jest jakiś tam to działającego sprzętu. Udane tą właśnie bardzo fajnie, jest tej permanentnej na Tak. Ale była wiesz, katastrofa, była zagłada, my się cofnęliśmy, zaczynamy, zaczynamy się odradzać, ale nie możemy wyjść ponad pewien poziom, bo nas zaraz w A wiesz, że tylko w jednym miejscu y, trafiłem na taki sam pomysł, że jest bariera, która y, zatrzymuje rozwój człowieka na tym samym poziomie. I to jest w mandze Muzyka Marii, Krui. I tam jest... Bogini. bogini, która sama w sobie jest y, taką bardzo skomplikowaną mechaniczną lalką, takim karakuri to jest rodzaj japońskiego mechanizmu i ona unosi się w przestworzach i gra i ta muzyka sprawia, że ludzie nie są w stanie przekroczyć pewnego poziomu rozwoju technologicznego mają na przykład plany samolotu ale nie są w stanie go skonstruować a jeżeli uda im się skonstruować egzemplarz to on nie poleci mają plany telefonu ale nie potrafią zrozumieć, na jakiej zasadzie on działa. Wiedzą, do czego służy, wiedzą, jak go zastosować, ale nie potrafią ogarnąć, ponieważ mają jakąś blokadę. I w, pod koniec historii jest właśnie motyw, co by było, gdyby to Karakuri trzymające człowieka w takiej złotej klasce wyłączyć. Do czego by to, to doprowadziło? W jaki sposób rozwinęłaby się cywilizacja? I jest kilka różnych możliwych wizji tego. Wszystkie są okropne. Więc główny bohater w tym momencie decyduje, że niech to zostanie tak, jak jest. Zostajemy na takim wczesnym rozwoju technologicznym, kiedy mamy proste maszyny i wszystko, ale tak naprawdę nie popychamy naszej cywilizacji poza ten umowny początek XX wieku, kiedy tak naprawdę technologia już zaczęła służyć tylko i wyłącznie do masowego zabijania. Zaraz, zaraz pewnie kończymy, ale wiecie co, powiem, wam, powiem coś takiego, że nam wszystkim będzie wstyd. Nikt nie wymienił głowy Kasandry. Eee, to ja nie miałem okazji się wypowiedzieć. Dobrze, to się wypowiem kontrowersyjnie. Nie przepadam za postawę. Ja też. Natomiast bardzo lubię historię o człowieku na krawędzi. Człowieku, który ma właśnie na przykład przeciwko sobie cały świat. A wiesz, że jest nurt jest w jakieś, Sprowadza się y, trochę sytuacji ekstremalnej. No to właśnie powiedziałeś o postaci. No mówimy o tym pewnym wąskim wycinku, prawda? Człowiek z znajdujący się na krawędzi to, to może być, być nawet frantic. Z strony prawda? jakby nierozrywkowe były zmutowane jaszczurki biegające po alei po tajempieniu żelaznego, to, to są tylko zmutowane jaszczurki. Ale jeszcze kwestia tego, jak to, co chyba ty mówiliśmy. Co przyjmiemy za apokalipsę, żeby było to Polskie? Władca mógł grupach Grupa chłopców, egwakuowana bodajże, jeśli nie pamięć nie mówić z Singapuru, bo zaraz przyjmą tak, w y Japońce. <coughs> rozwija się, zostaje, zostają sami na na wyspę dzieci. I nagle... I Przecież to jest tak piękna postapokalipsa. Im się sypie wszystko. Znaczy brakuje im umowy społecznej. Nie są w stanie odtworzyć jej bez presji z zewnątrz. Dopiero tak dorosły pojawiający ta, ta się w po ostatniej scenie, mówi chłopcy, co wy robicie. Ta piękna właśnie dzicz, do której oni doprowadzają. To ze zwierzęcenie to tam. Malutki świat. Malutka grupa i koniec znanego im wcześniej świata. Tak, no teraz o kwestię, o, o, o, czy o, o, lokalna, tak? To, to to. E, możemy o, zawsze odwołać się do wiersza, do o piosenki o końcu świata, jak już zawężamy. Ale tak, no, tak naprawdę istotą każdej katastrofy jest upadek cywilizacji, a mówiąc szczegółowiej, koniec pewnej umowy społecznej, która trzyma e, stosunki międzyludzkie w pewnych ryzach, narzuca im pewien konkretny kształt. To każda wojna tak naprawdę. Swojego może być Znowu mówimy o no, świecie, no, gdzie wszystko listen. poszło źle. No, tak. Wszystko, co mogło, poszło źle. Jesteśmy niewiele więksi od szczurów i boimy się, żeby nas nie wpieprzyła jakaś orchidea. No jesteśmy debilami. No, no, tak. no, no, Przy okazji jesteśmy debilami, bo. W jesteśmy chlorofilni, tak? Natomiast jeśli chodzi o taką klasyczną postapo, to ja właśnie też wolę być na pół kroku wcześniej. I jeżeli <śmiech> lubicie właśnie klimaty postapo, to bardzo bym Wam polecił The Day After na zajutrz, tylko nie pomylcie, nie pomylcie proszę spojrze. pojutrze. tak. To jest bardzo stary już w tej chwili, bo z połowy lat 80. film, opowiadającym o tym, że właśnie się zrobiło pierduty. Znowu trochę jak w e, ostatnim brzegu. Nie bardzo wiadomo, kto pierwszy wystrzelił, ale trzeba wystrzelić kontrakiety, ponieważ nasze kontrakiety y, y, już lecą, to oni wystrzeliwują kontr-kontrakiety, się robi piernut, tak. i się A potem Albania się przyłącza po prostu, bo może. Tak. I, i swoją ostatnią bombą jedną rzuci. Tak. I, i to również. A drugi film. Y... Generalnie to też jest ekranizacja książki Roberta O'Brien'a Z jak Zachariasz. Generalnie ja, to jest teraz nowa ekranizacja sprzed paru lat, ale ponoć słaba. Natomiast ja mówię o e, sa, Stara Brytyjska produkowana przez BBC. O Boże, jak to jest ciężko znaleźć. Ja to tak, bo to jest, to to, to, to jest wiesz, zaginęło gdzieś tam w powrotem. To, to jest m, telewizyjna produkcja, więc to... to nie miało jakiejś kolosalnej dystrybucji. Znowu, zamknięta grupa, rodzina, coś się stało, nie wiadomo co, rodzice próbują sprawdzić i już nie wracają. Zostaje nastolatka, gdzie, gdzie znowu pojawiają się problemy z tym, że ona nie bardzo wie jak ma przeżyć, co ma przeżyć i tak dalej. Pamiętam jaką taką piękną... piękną w cudzysłowie scenę jak ona idzie gdzieś po wodę zaczynają pić prosto ze strumienia i coś nie tak idzie kawałek dalej a tam leży jakieś takie truchła chyba czterech czy pięciu grów już padniętych już popromiennie to książka, książka książkę też polecam może no druga rzecz że ja ten Film widziałem w wieku lat nastu, e, tak, Natomiast. To jest, to jest stary film tak. E, natomiast e, a propos lęków, ja jeszcze zimną wojnę pamiętam. I pamiętam żart u mnie w rodzinie funkcjonujący że to bardzo dobrze, że mieszkamy niedolak od cmentarza, bo jak to w końcu pierdolnie, to wystarczy, że się zawiniemy w przesieradła i zdamy radę się doczołgać. Natomiast dla Was dwojga zwłaszcza, no? y Mam sposób na... Nie gonia, bo on się nie odzywa. No. Nie, dla niego nie, dla nie, go, nie, go, nie mówił, on nie mówił o ostatnim brzegu. E, oczywiście o, z tej starej wersji. No. Potem pójdziemy na e, Obejrzyjcie sobie e, Kubricka, Dr. Strangelove, czyli jak przestałem się bać i pokochałem... Bombę, Ale to mam na liście. Tak, masz na liście. A jeszcze lepiej przeczytajcie, aczkolwiek znowu przeczytać to będzie... Koszmarnie trudno, bo to wyszło no to... chyba raz, jeden. W sensie ciężko to dostać, hmm. czy w sensie, to, że, to jest, że się paskudnie zastanawiamy? Nie, to, to, to jest chyba nie do dostania w tej chwili, poza jakimiś wykopaliskami. Hmm. Petera George'a, jeśli dobrze pamiętam, książka wydana przez Alfę. Ojej. Hmm. Chciałbym zauważyć, że tutaj w ogóle pomijamy y, dwa takie... Nie... Literatura to jest oczywiście zlecenie pod, kratunki, pod skatką, bo nie mówimy w ogóle o zombie i nie mówimy w ogóle o kosmita. To jest bardzo dobre, że nie mówimy o zombie. <grym> <grym> tak. Ja w ogóle chciałbym Ale... zapostulować, żebyśmy się tak. tego złym Człowiek z Trzymajmy się tego, zombie, nie mówimy zombie. o zombie. <grym> nie, znaczy, no, <grym> różnica między zombie a kosmitami jako przyczyną apokalipsy jest stosunkowo niewielka, bo tak naprawdę jedni i drudzy na jakimś poziomie dysponują przewagą liczebną bądź technologiczną i wpędzają tą biedną, uciśnioną ludzkość do tego otwartego grobu. Ale jest tutaj, w strony, że, że, tutaj też masz, bardzo apokaliptyczny w autonu, dlatego że Zależy jak na to spojrzeć, jeżeli mówimy o zombie na przykład z komórki Kinga, to jak najbardziej jest adwersalne. No tak, ale w tej wielkotnej wersji pokuszonej Romero w przez Romero to jest żywioł. No tak, tylko że zombie że, Romero nie są w stanie doprowadzić do apokalipsy. No, więc tutaj w ogóle motyw zombie... Bo w kulturze jest jeszcze bardziej wyeksploatowany niż całe po razem wzięte. No tak. A kosmici? No było o wojnie światów. Nie no wiem no, czym jest, jak, jak się nie jest z powodu kosmitu. No, nie wiem, ja w ogóle nie wiem. No to tak, w Lublinie. Tak, albo, albo, albo Kubanowak, ale ja już teraz nie pamiętam. No masz na tej swojej liście? Mm -hmm. No tak, ale ty nie wydajesz się z listami? Nie, ja po prostu tworzę różne listy, ale to, dlaczego nie, nie mówimy o zombie, dlaczego nie mówimy e, o kosmitach? Dlatego, o że... o kosmitach mówiliśmy. Znaczy nie, o kosmitach tak, dlaczego o zombie? No tak, zombie jest, jest tematem wyeksploatowanym, a poza tym e, to postawo z zombie jest już, e, przynajmniej w moim odczuciu, e, e, jest już takim, kurde, tak, takim to, totalnie e, nieprawdopodobnym postawem, tak? Bo to stare klasyczne, gdzie mieliśmy do czynienia nie wiem, z zagładą, znaczy z wojną totalną, czy, na, czy nawet oldis, gdzie po prostu słoneczko wykończało tak naprawdę ludzkość. Nieważne, jak bardzo to jest ten, no, wiarygodny, jak to jest... też nie są prawdopodobne. No, też nie są Ale stalker to nie jest postawo. Ale jest Nie podnosimy, to nie jest temat na dzisiaj. się <śmiewanie> Ludzie, którzy zarażali, wobec tego się ich zamykało w domach, murowało i tylko sprawdzało, czy miski wy, wy, wy, wy, wyrzucają pod probie pojedzenie. Jak nie, no to znaczy się zostawiało na kilka dni i potem się wybierało trupy. To było normalne, to co my dzisiaj tacy nie umarli nie? No, nieumarli w sensie, nie można już ich było dotknąć, nie można się było zbliżyć, jak komuś zaczynały puchnąć węzły chłonne, no to od tego momentu on był zombie. Więc poniekąd my mamy to głęboko zakodowane. Dzisiaj to tak samo jak, jak na Bliskim Wschodzie mieszkańcy ciągle straszą, e, straszą się e, krzy, krzyżowcami, to my tak samo w Europie na pewnym poziomie cały czas pamiętamy czarną śmierć. Ona gdzieś tam ten, ten taniec gdzieś on funkcjonuje. Myślę, że po prostu dlatego on wrócił jako... jako żywe trupy wracają albo w formie guli, albo w formie drakuli albo wracają właśnie w formie tępych, nieumarłych, którzy atakują Dobra, no, no, Mamy tytuł Ponoć bardzo dobre książki o zombie. Tytuł Wojna zombie autor Max Bruce. Ale World więcej... War Z jest to reportaż wojenny de facto. No ponoć jest, naprawdę o, to jest naprawdę dobra. jest naprawdę dobra. Dobry, proszę się nie A, O, to, dekicyc... była, to była ta pierwsza super książka, postawa to książka on on jest. O, Tak, i nie, filmu tak. nie można oglądać. Nie to absolutnie nie. Nie polecam też czytać na, czytać na początku A, innych książek Broxa typu Zombie Survival. Też. Y no to... Dlaczego nie polecacie filmu Brat Pitt? nie śpiewa? Bo tam jest główny bohaterem <głos> jego szalów, nie on. główny <głos> bohaterem jego nie on. Nie mam nadzieję, że nie. Poza tym, Jest po tak sprawie to one też będą tak na świetlenie to ja jednak nie puszczę Poza tym, jeżeli... Jeżeli szukamy ta... naprawdę to, na to, wysokim poziomie literatury postapokaliptycznej, która będzie niosła ze sobą ogromną wartość, to czytajmy naukowską i medaliony. Ja to jak ma się, tam, się i screen? To do Dobra, do to będzie właśnie to, że kiedyknie no, grzyb atomowy i wszyscy pójdziemy do piachu jak w ostatnim brzegu. Kwestia tylko czy z fasonem, czy bez. Czy właśnie, nie wiem, Wiesz, nie do końca. Zależy jak szeroko zpaść... pojmiemy pojęcie, ale zatrudnięcie Japonii również można traktować jako powieść postapokaliptyczną. Cała Japonia utonęła i ci wszyscy biedni ludzie teraz siedzą na statkach i patrzą jak ona idzie pod wodę. I tak na dobrą sprawę dla nich to jest koniec świata. No bo co, do Mandżurii popłynął? To, to, to inaczej, yy, książka, która mi się przypomniała przed chwilą z listy, czy dla bohatera kwiatów, dla Algernona, to nie jest apo, apokalipsa? Jest, jest jak mm. najbardziej i tutaj no... I to w wymiarze cholernie przejmujące. Oczywiście najlepiej w wersji opowiadanej. Tak opowiadanie Nawet jak się wie, jak, się, jak, jak ono się kończy i się czyta pierwszy raz, to robię wrażenie. No, wiesz, powiem ci tak, nawet jak ono się wie, jak się wie jak się kończy i się je czyta czwarty raz, to w dalszym ciągu robi wrażenie. No nie, na razie czytam je. E, więc no, no Tak, nagranie wykorzystamy. Czy ktoś jeszcze chce rzucić jakiś tytuł, albo ktoś ma pytanie tutaj? Bo, Wydaje mi się, że, że w sumie to, to zostało uzdrawa, sobie i nie doszliśmy do żadnych konkluzji tak naprawdę. Ale, ale tutaj nie chodziło o jakieś <grym> konkluzje, chodziło o tych parę tytułów, które mi rzeczywiście, więc ja, ja, <grym> <dęła>. <grym> ja nie sobie rozgnęłam i się zła sobie pozwolę. <grym> Jak już rozmawialiśmy je za je o zakładach lokalnych i o tych wszystkich historiach i o bardzo poważnej postapokalipsie, o faktycznie dylematach moralnych i upadku, i wszystkim, i tak dalej, i tak dalej. To tak, jeżeli chcielibyście się czasami odetchnąć, to już nie się do tej zagłady. I zobaczcie, jak to się strony, To są takie trzy filmy. Patrzysz które ja na zagłady, a zagłada patrzy na ciebie. Na szczęście wszystkie trzy są całkowicie legalne przez dystrybutora Wrzucone teraz na YouTube'a, więc wystarczy wejść na kanał do filmowej Troma. I, to, i jest to jest apokalipsa sama w sobie. Ja absolutnie, absolutnie będę polecać klasę of High jedynkę i klasę of High w i i Dominika, jeżeli chodzi o twoje zombie, to Poetry Days, Night of the Chicken Dead. Nie! Nie! Przepięknie! To ja tu jeszcze na końcu rzucę, żyć. Taki bardzo dobry włoski film Akcja Mutante. Yes. To jest pod tytułem Akcja Mutanty". To w zasadzie samo zasięgnie. To jest upadek wszystkiego. No, to na Natomiast słuchajcie, jeszcze to. jest. To jest. To słuchajcie, jeden film i się spytać co o nim myślicie, bo zapewne zostanę wyśmiana, aczkolwiek no, trafia nie, nie, nie moje gusta jeśli chodzi o taką komedię, spojrzenie raczej na takie satyryczne jeśli chodzi o zombie te całe apokalipsy, o land Zapierał, ja tak, no, są tu, są pilaty z była w tym Tak. Zom. i gdzie on niby miał być zombie, ale przypadkiem go Tak. <głos> <głos> Tak, to. jest na no no no ja mnie My też to się śmęcili apokalipsy, tak? Kiedyś to było nie... Raczej to a teraz się śmieje. Tak, <głosy> no dobrze, to No dobrze. Dziękuję, dziękuję Wam za ciekawą dyskusję. musimy teraz tylko wylosować, kogo zjemy na koniec.